Wiara i Wolność is sponsored by Juliusz Waksmański. Wiara and Wolność. Radio of the Jezus. Radio of the Jezus. W WPNA 1490 AM, Każdą Niedzielę o godzinie 5 po południu. Wiara i Wolność. Host, Tadeusz Thomas. Na ślubie swojej córki matka z wielkim wysiłkiem powstrzymywała się od płaczu. W pewnym momencie matka spojrzała na swoich rodziców. Ojciec siedział na krześle inwalidzkim, a jego żona stojąc z tyłu krzesła wyciągnęła rękę i delikatnie położyła ją na ręce swojego męża. Gdy matka zobaczyła to, już dłużej nie mogła. Strumienie łez zaczęły płynąć z jej oczu. Po ceremonii ślubnej i weselu matka Pani Młodej poszła do swoich rodziców i opowiadała, jak ten delikatny, czuły gest pobudził ją do płaczu na ślubie córki. – Bardzo mi przykro – odpowiedziała babcia. – Przykro mi, że zepsułam Ci fajny moment. Ja tylko czyniłam to, aby sprawdzić, czy nie zasnął. Ewangelia apostoła Jana, rozdział 14, Chrystus mówi – Nie zostawię Was sierotami – przyjdę do was jak często wykonujemy różne dobre gesty, które na zewnątrz wyglądają, że gotowi jesteśmy uczynić tak wiele dobrego jak dobre są te gesty można ocenić wtedy gdy znamy motyw, dlaczego to robimy gdy możemy wiedzieć dlaczego jesteśmy tacy dobrzy ile razy jedno z małżonków czyni coś dobrego a drugie pyta się co chcesz ode mnie że jesteś taki dobry we wszystkim, co czynimy, jest jakiś motyw, jest jakaś przyczyna. Dlaczego to czynimy? Ile razy czynimy coś dobrego, aby zaspokoić własny egoizm, aby zrobić sobie przyjemność. Ludzie z zewnątrz nie zawsze widzą tę prawdziwą przyczynę naszego dobrego działania, jedynie Stwórca ją widzi. Ponieważ ludzie, gdy nawet czynią coś dobrego, nie zawsze czynią to szczerze, poleganie na ludzkiej dobroci tylko może okazać się zawodne Dlatego Dawid pisze w psalmie 27 Choćby ojciec i matka mnie opuścili Pan jednak mnie przygarnie Ojciec i matka przeważnie dbają o swoje dzieci Ale nawet ojciec i matka może zawieść Dawid rozumiał to i wiedział, że jest ktoś Kto nigdy nie zawodzi Pan i król sam stwórca Jeżeli jemu zaufasz do końca Twój wspaniały szef pracy może Cię zawieść. Twoje inwestycje na giełdzie zawiodą Cię. Twój plan emerytalny zawiedzie Cię. Politycy zawiodą Cię. Przewodnicy religijni zawiodą Cię. Wszyscy święci zawiodą Cię. Twoja najbardziej kochana osoba może Cię zawieść. Ale nawet gdy to wszystko i Ci wszyscy zawiodą, jest ktoś, kto nigdy nie zawodzi. Pan i Król, sam Stwórca, jeżeli tylko Jemu zaufasz do końca. Pracujesz ciężko, może wykonujesz dwie albo trzy prace w ciągu jednego dnia. Może pracujesz siedem dni w tygodniu, bo tak dużo jeszcze potrzebujesz. Nawet gdy tak dużo pracujesz, czy twoje potrzeby są kiedykolwiek zaspokojone? W do do bracików rozdział 13 czytamy. Niech życie wasze będzie wolne. Od chciwości. zadowolajcie się tym, co macie Sam bowiem powiedział Nie porzucę Cię, ani nie opuszczę Czy potrafisz zaufać Stwórcy? Czy potrafimy zaufać Chrystusowi do końca? Jeśli nie, ale pragniesz zaufać? Proś Go, prośmy Panie, pomóż niedowiarstwu mojemu Chrystus przed odejściem powiedział nie zostawię was sierotami Przyjdę do was Do kogo przyjdzie? Napisane jest, że do tych, co czekają na jego przyjście Jeżeli zaufałeś, zaufałaś do końca Chrystusowi I czekasz na jego przyjście Nie zawiedziesz się Skąd to wiem? Bo Chrystus tak powiedział I powiedział również Niebo i ziemia przeminą Ale słowa moje nie przeminą Wszystko wokoło nas przemija Miejmy odwagę popatrzeć dalej Popatrzeć oczami wiary, popatrzeć na to, co autentycznie dobre, na to, co nie przemija i nigdy nie przeminie. Dopiero początek, a już przeminęło kilka minut audycji Wiara i Wolność. Zanim przeminie całe półtorej godziny, jest naszą radością i przywilejem zaprosić stałych i nowych słuchaczy do pozostania przy odbiornikach. Zapraszamy również Ania i Józef. Przed rozważaniem Ewangelii apostoła Jana, przygotowanej dla nas przez Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie, posłuchajmy nagrania, które, jak wierzę, da nam dobry początek. 12 wersety od 1 do 11. Arcykapłani i faryzeusze nakazali bowiem, aby każdy, kto zna miejsce jego pobytu, doniósł o tym, ponieważ chcieli go uwięzić. Tymczasem Jezus,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 Wtedy Judasz z Kariotu, jeden z uczniów Jezusa, który miał go zdradzić, powiedział Dlaczego nie sprzedano tego balsamu za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Nie powiedział tego w trosce o biednych, lecz dlatego, że był złodziejem I nosząc sakiewkę ze wspólnymi pieniędzmi, przewłaszczał sobie z tego, co tam włożono Wtedy Jezus powiedział Daj spokój Ona przechowywała to na dzień mojego pogrzebu Biedacy zawsze będą wśród was a ja zaś nie zawsze będę z wami. Wielu pielgrzymów żydowskich dowiedziało się, że Jezus przebywa w Betanii. Przyszli tam. I to nie ze względu na Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, któremu on przywrócił życie. Wtedy arcykapłani postanowili zabić również Kłani, postanowili zabić również Łazarza, ponieważ z jego powodu wielu Żydów odeszło i ubierzyło w Jezusa. W przednim rozważaniu mówiliśmy o tym, co Maria zrobiła dla Jezusa. Wylała na Jego stopy olejek. Taki olejek można było nabyć za pieniądze, jakie dostawało się za pracę w ciągu całego roku. Maria wybrała najkosztowniejszą rzecz, jaką posiadała i dała ją Jezusowi. Miłość nie kalkuluje i nie przelicza kosztów. Miłość daje wszystko i jeżeli żałuje, to tylko jednego, że nie może dać więcej. Jej dar sprawił, że wspaniały aromat napełnił cały dom. Ale stało się jeszcze coś wspanialszego. Zapach jej miłości do Jezusa dotarł do momentu, w którym my dziś żyjemy. Kiedy Maria znalazła się u stóp Jezusa, to zajęła miejsce sługi. Oczywiście z powodu tego, co zrobiła, naraziła się na niezrozumienie i krytykę. Ale to nie powinno nas dziwić. Zwykle tak się dzieje, gdy ktoś daje Bogu to, co ma najlepszego i najcenniejszego. Krytykę Marii rozpoczął Judasz i ze smutkiem musimy odnotować, że pozostali uczniowie podchwycili tę argumentację. Ewangelista Jan w szóstym rozdziale mówi nam o tym, że Jezus był świadomy, że ma zdrajcę wśród swoich uczniów. Możliwe, że Jezus próbował dosięgnąć serca Judasza, czyniąc go skarbnikiem. Być może odnosił się do jego poczucia honoru. Judasz mógł coś dobrego zrobić dla Jezusa. Niestety nie skorzystał z tej szansy. To wezwanie zawiodło w wypadku Judasza. Ale wiemy, że dobrym sposobem odzyskania człowieka, który znajduje się na złej drodze i chce zmiany Jest traktowanie go bez podejrzeń, uprzedzeń i okazanie mu zaufania Nie tak, jakbyśmy oczekiwali najgorszego, ale tak, jakbyśmy oczekiwali najlepszego Pokusa zazwyczaj przychodzi przez to, do czego jesteśmy naturalnie uzdolnieni Jeżeli jesteś uzdolniony do zajmowania się i robienia pieniędzy Będziesz kuszony w tej dziedzinie, gdyż łatwo ci przychodzi uważać, że pieniądze są najważniejsze. Jeżeli ktoś przejawia zdolności przywódcze, pokusą będzie dla takiej osoby to, by zajmować się przede wszystkim swoją osobą i reputacją. Jeżeli posiadamy szczególny dar czy też zdolność, to będziemy kuszeni właśnie w tej dziedzinie. Judasz nie tylko nosił sakiewkę, ale sprzeniewierzał pieniądze, które w niej były. Pokusa uderzyła go w najbardziej czuły punkt – Judasz wraz z pozostałymi uczniami był świadkiem niezwykłego czynu miłości, a nazwał to stratą. Był on sfrustrowanym, rozgoryczonym, zawziętym człowiekiem i przez takie okulary patrzył na świat. To jak postrzegamy świat i ludzi w dużym stopniu zależy od tego, co znajduje się w naszym wnętrzu. To, co widzimy, odpowiada naszej zdolności patrzenia. Jeżeli kogoś lubimy, trudno jest nam dostrzec w takiej osobie jakieś wady czy złe rzeczy w jego postępowaniu. Jeżeli jest tak, że go nie lubimy, to nawet w najlepszych czynach takiej osoby zauważymy złe rzeczy lub złe motywy. Zniekształcony umysł powoduje zniekształcone widzenie rzeczy, osób i wydarzeń.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 Miłość Jezusowi należało okazać teraz, w tym momencie, zanim krzyż wziął Jezusa w swoje okrutne ramiona. Czyńmy dzisiaj dobro, które możemy uczynić, gdyż niektóre okazje nigdy się nie powtórzą. Zaniechanie czynów, które wyrażają naszą miłość, przyniesie w naszym życiu gorzkie wyrzuty. Idźmy za przykładem Marii, a nie Judasza i pozostałych uczniów. Yeah. Włożyłem herbatę w swym pokoju nad światem Myśląc nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam W niebie do wynajęcia W niebie z widokiem na raj Tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są państwy. Słuchaliśmy fragmentu z Ewangelii Apostoła Jana, był to rozdział 12, a teraz czas, moment na zastanowienie się, na chwilę refleksji. Fragment, który mówi o namaszczeniu przez Marię stóp Jezusa w trzecim. W wersecie jest napisane A Maria wzięła fund czystej, bardzo drogiej maści narodowej Namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami A dom napełnił się wonią maści A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymeona Który miał go wydać, że Czemu nie sprzedano tej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Widzimy w tym epizodzie dwie osoby i być może słuchacze myślą, że to dotyczy właśnie Marii i Judasza i jest to opis o tych dwóch osobach. Jednak Boże Słowo jest skierowane do nas. Boże Słowo jest skierowane do każdego jednego człowieka. I ten epizod, ta sytuacja pokazuje właśnie dwóch ludzi. Postawę dwóch ludzi. Postawę dwóch ludzi wobec Jezusa, wobec Boga i kiedy czytam całą Biblię całe, całe, całe Pismo Święte od samego początku widać, że ludzie w całej historii dzielą się na dwa rodzaje ludzi to już pokazuje historia Kaina i Jabla i do dzisiaj tak jest i chcąc nie chcąc ja, ty, każdy jeden ze słuchaczy ty, który słuchasz w tym momencie należysz do jednej z tych dwóch grupy ludzi pierwsza grupa ludzi to są ludzie pokroju Marii co znaczy pokroju Marii? dlaczego Maria zrobiła właśnie coś takiego? dlaczego wylała tą maść? dlaczego? dlatego, że ona prawdziwie szczerze w motywacjach swojego serca ukochała Jezusa Przede wszystkim poznała Go, kim On jest, zobaczyła, kim On jest i szczerze Go pokochała. Ale zwróćmy również uwagę, co Jezus powiedział, kiedy przyszedł jeden z faryzeuszy do Jezusa i zadał Mu takie pytanie. Nauczycielu, które jest to napisane w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale. Nauczycielu, które przykazanie jest największe, a On mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego z całej duszy swojej i z całej myśli swojej to jest największe i pierwsze przykazanie Bóg chce, ażebyśmy go kochali z całego serca, ze wszystkich sił i jeżeli w człowieku narodzi się taka postawa do Boga to Bóg widzi tą postawę jeżeli w człowieku narodzi się taka postawa, jeżeli człowiek szczerze pokocha Boga, to później będzie widać to w Jego działaniu. Właśnie to, co uczyniła Maria, powodem tego była jej miłość do Jezusa, do Boga. To jest pierwszy rodzaj ludzi. Drugi rodzaj, a judasz iskariot, powiedział, czemu nie sprzedano tej wonności. Dlaczego? Judasz chodził z Jezusem przez trzy lata, zwróćmy uwagę. Ale tak naprawdę on nie kochał Jezusa. Dla niego nawet ważniejsze było mieć więcej, trochę więcej pieniędzy. On, on po prostu z tego, że był z Jezusem, dla siebie samego czerpał korzyści. On był jednym z tych, których Jezus posłał, aby wypędzali demony. On był świadkiem tego wszystkiego, co Jezus czynił i mówił. On widział te wszystkie dzieła. On widział cuda. Ale on widział samego Jezusa, jego charakter, kim on jest. I Zwróćmy uwagę, że jego serce było tak zatwardziałe, że, że on żył dalej dla siebie. On nie, nie pokochał Boga, nie pokochał Jezusa. A później widzimy... Efekty tego. I dlaczego też o tym mówię? Tak jak powiedziałem, że cała ludzkość, włącznie ze mną i z tobą, ludzie dzielą się na dwa rodzaje ludzi. I, i często są to ludzie, którzy może jesteś człowiekiem, który chodzi do kościoła, który, dla którego jesteś, Bóg jest częścią i tak dalej, ale nie ma w tobie prawdziwej miłości do Boga. Tak jak na przykład Judasz miał z tego korzyści, dużo ludzi jest, którzy żyją i mają z, z, z, po prostu modlą się do Boga, chodzą do Kościoła dlaczego? Dlatego, że potrzebują żeby Bóg ich, ich uzdrowił potrzebują pieniędzy, potrzebują pracy a potrzebuję męża, a potrzebuję żeby Bóg przyszedł do mojego domu i uzdrowił moje relacje, potrzebuję, potrzebuję a inni na przykład, no ja wiem o tym, że moja relacja z Bogiem jest zła ja wiem o tym, że Bóg się na mnie gniewa, ja wiem o tym, że za to moje życie za, za, za to co uczyniłem w życiu, jaki jestem Bóg mnie pośle do piekła i w ten sposób ludzie szukają Boga. Ale Bóg tak nie chce. Bóg chce, żebyśmy Go kochali. Dlatego On posłał Jezusa po to, żeby nam pokazać, kim On jest. Po co On Jezusa posłał? Po to, żeby pokazać, że On pierwszy nas ukochał. Że On karę, która nam się należy za nasze grzechy, wziął na siebie. On posłał Jezusa, aby objawić nam, że zbawienie jest z łaski za darmo. jeżeli zobaczysz, zaczniesz czytać Pismo Święte i zobaczysz Boga właśnie w taki sposób. Boga, który, który jest niesamowity. Którego łaska jest nie do opisania. Który mówi do człowieka, upamiętaj się, zacznij żyć dla mnie, bo ja oddałem życie za Ciebie i chcę, żebyś mi żył dla mnie i służył dla mnie. Jeżeli poznasz takiego Boga, poznasz takiego Jezusa, na sto będziesz Go kochał ponad, ponad wszystko. Ale Bóg wtedy będzie widział twoje serce. Bóg, Boga nie oszukasz. Boga możesz kochać prawdziwie, ale tylko takiego, którego objawia Pismo Święte, albo będzie dodatkiem do twojego życia. I tak, taka jest rzeczywistość. Kto pyta, nie błądzi. Kto czyta,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 Pytanie, kto jest tą skałą, kto jest kamieniem, kto jest tą opoką, na której zbudowany jest Kościół Boży? Odpowiedzi szukamy, czytając wyjaśnienie apostoła Piotra w liście, w pierwszym liście apostoła Piotra, rozdział 2, wiersz 6-8. Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii apostoła Mateusza, rozdział 16, wiersz 18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 Pierwsze 6 do 8. Każdy, kto znajdzie odpowiedź taką, jaką podaje Pismo Święte, może telefonować już teraz na numer 524 9762 524 9762 kierunkowy 708. Zapraszam do telefonu: 524 9762 kierunkowy 708 cieszyć się, nauczył mnie zawierać przyjaźnie. nauczył mnie kochać drugiego człowieka, nauczył mnie słuchać a nie słyszeć. problemów z alkoholem, z narkotykami, z papierosami, z czymkolwiek. Byłam z takiej dobrej rodziny, takiej ułożonej, wszystko było okej. Okay. O Jezusie słyszałam już od najmłodszych lat, bo moja mama była katechetką, czyli kościół, Biblia, modlenie się, to nie było mi obce w sumie. Pewnego dnia, bo chodziłam na takie zajęcia właśnie religii, te tak zwane szkółki niedzielne, właśnie w niedzielę, i właśnie z tych szkółek niedzielnych dzieci miały organizowane takie spotkania, głównie ewangelizacyjne, czyli takie, na których jakaś ciocia czy wujek opowiadali nam historię o tym, jak, jak Jezus umarł za nasze grzechy. I w tym momencie tak naprawdę po prostu zostało dotknięte moje serce i poczułam to, że naprawdę Jezus umarł też za moje grzechy. I Pomimo tego, że moje życie było bardzo beztroskie, bo miałam wtedy 10 lat, i wiecie, to było takie emocjonalne uczucie, takie uniesienie i po prostu było fajnie. Później przyszłam do domu, byłam taka strasznie radosna, że, że coś się zmieniło w moim życiu. Się modlić, oczywiście moje modlitwy były bardzo proste. To Bóg odpowiadał na te modlitwy. Kiedy modliłam się o to, żeby ból odszedł, to ból odchodził i nie musiałam brać żadnych tabletek. I tak naprawdę to nie jestem zabraniem tabletek przeciwbólowych. W sumie cały czas się modlę, jeżeli, jeżeli coś mi dolega, czy coś w tym rodzaju. I Bóg odpowiada na takie proste modlitwy. Kiedy już zaczęłam dorastać, kiedy zaczęłam bardziej rozumieć, nie wiem, jakieś kazania w kościele albo w ogóle, kiedy, kiedy w moim sercu powstawało coraz większe pragnienie właśnie tego, żeby znać Boga i wiedziałam, że inaczej to się nie stanie, jak, tak, jak nie będę spędzała e, czasu z Bogiem I, i po prostu zaczęłam spędzać taki, taki czas z Bogiem, zaczęłam się modlić do Niego, ale te moje modlitwy były czymś innym. Kiedy czytałam Biblię, to kiedy czytałam historię o Jezusie, to ja poznawałam właśnie Jego charakter, to jaki On jest cudowny. Uczniowie Jezusa naśladowali Jezusa i ja bardzo chciałam i cały czas jest w moim sercu właśnie takie pragnienie, żeby stawać się coraz bardziej podobną do Jezusa, chociaż nie wiem, to, to raczej jest niemożliwe, ale nie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wiele osób zastanawia się, nie wiem, jak ja mogę powiedzieć, że ja znam Boga, że ja spędzam z Nim czas, że ja Go poznaję i żebym udowodniła im. To wszystko jest kwestia wiary i właśnie w moim życiu, kiedy uwierzyłam, kiedy otworzyłam moje serce na, na to, żeby Bóg działał, to właśnie w moim życiu następowały zmiany jedną z takich bardzo ważnych rzeczy które ostatnio przeżywam to jest to, że że teraz też zmienia się taki mój sposób myślenia że kiedy modlę się jak jestem starsza to mam o wiele więcej tych problemów niż przedtem i, i ja nie myślę o tym, żeby Bóg rozwiązał ten problem jak najszybciej akurat takiej sytuacji nie było, ale załóżmy że byłabym nie wiem, zagrożona z jakiegoś przedmiotu i ja się modlę o to, żeby Bóg to jakoś załatwił Wiadomo, że Bóg odpowie na tę modlitwę, że On pomoże, że wesprze mnie. Ale już nie myślałam tak, że Bóg to jest tak, że pomodlę się, nie wiem, o jakąś nową lalkę, to zaraz ją dostanę. Czyli Bóg nie jest taką jakby maszynką do produkowania czegoś, naszych zachcianek. Bóg daje całe mnóstwo innych przyjemności i, i ja po prostu wiem, że właśnie taką jedną z tych przyjemności to jest, to jest radość, którą Bóg wkłada we mnie, którą mam. Właśnie bez względu na sytuację, kiedy jest jakiś problem, czy w domu, z rodzicami, czy cokolwiek, to bardzo lubię właśnie wtedy po prostu szukać Boga, spędzić z Nim ten czas na modlitwie, na czytaniu Słowa, na, na uwielbianiu Jego. Chciałabym, żeby każdy z Was to mógł przeżyć, że pomimo tych jakichś problemów, tych sytuacji, które mamy tak namacalnie, to, to, to Bóg jest inny, Bóg jest osobą, która która po prostu może nam dać właśnie takie zaspokojenie i może da, na, nam dać pewność. I nie musimy się bać, nie musimy się bać śmierci, nie musimy się bać życia teraz i, i to jest naprawdę bardzo cenne. On jest moim cieniem, Pan jest cześć. sobie myślę, no nie, no to chodzenie z Bogiem to jednak jest trochę trudne, bo musiałam zrezygnować z jakichś, nie wiem, moich zachcianek może, albo y, zrezygnować z rzeczy, które po prostu nie wypadają. Właśnie, żeby uczeń Jezusa takie robił. Ale tak naprawdę to, to te jakieś, mogliby się to nazwać zakazami, to to w pewnym sensie właśnie pomaga jeszcze bardziej moim, mojemu życiu, no i no i naprawdę jestem po prostu Bogu wdzięczna za to, że, że On odpowiada na moje modlitwy, że daje mi dużo radości i dużo innych przyjemności. I po prostu wierzę w Niego i chcę cały czas trwać blisko Niego. I naprawdę chciałam się zachęcić tych, którzy tak naprawdę nie mieli nigdy osobistej relacji z Bogiem. Słuchajcie, Bóg nie jest głuchy, Bóg nie jest ślepy. On widzi wasze życie, On widzi wasze serce i po prostu... Zachęcam was do tego. Otwórzcie swoje serca na Boga, przyjmijcie Jego miłość i, i po prostu pozwólcie, żeby, żeby Bóg zaczął zmieniać wasze życie. To naprawdę się opłaca, chociaż mogłoby się wam wydawać, że musicie zrezygnować z tego, co lubicie. I On was naprawdę bardzo kocha. Uczyłem szkołę podstawową. technikum to wiadomo, internat, nowi koledzy, i kiedy poznałem nowych kolegów, oni, słuchajcie, oni bardzo mi imponowali, bo, ponieważ no, nie miałem tam jeszcze przyjaciół, nikogo, prawda? I po pierwszym miesiącu już zaczęły się, zaczęły się pierwsze papierosy, alkohol, takie wypady na różne dyskoteki, pierwsze popalanie marihuany. Po dwóch miesiącach tak się opuściłem w nauce, że e, wtedy chłopaki powiedzieli mi, że jest coś jeszcze, jest coś e, lepszego, po czym bardzo szybko podniosłem się w, nau w nauce, mianowicie była to amfetamina. Nie było pieniędzy, za co pać. zaczęły się pierwsze rozboje, pierwsze włamania do sklepów, włamania do samochodów, kradzieże. w ten sposób, aby mieć pieniądze, prawda, aby zdobyć tą działkę, ponieważ organizm tego potrzebował, był w strasznym rozstroju, bo zwykła dawka nie wystarczała, no, aż do tego stopnia, że musiałem brać podwójnie, potrójnie, prawda i kiedy miałem właśnie kłopoty, ponieważ za plecami miałem straszne długi wyrzucili mnie z internatu miałem straszną kłótnię w domu też mała z domu mnie mało nie wyrzuciła i wtedy, kiedy Przyjechałem do domu na weekend, rozmawiałem trochę z małą, a już byłem wtedy na amfetaminie, ponieważ normalnie bym nie był w stanie rozmawiać, prawda? Bo po prostu potrzebowałem tego, aby organizm był pobudzony i z Zogadawka mnie wystarczała i wtedy coś zaczęło się ze mną dziać. Po prostu, kiedy wstałem z fotela, myślałem, że po prostu i z powrotem na, niego, na tym fotel siadłem, myślałem, że po prostu chce mi się momentalnie, zaczęło się spać. Coś, coś się okazało, straciłem przytomność, dostałem, dostałem zapaści. Kiedy moja mama później opowiadała, kiedy zadzwoniła po karetkę, w karetce robili, robili mi reanimację, po 30 minutach przewieźli mnie śmigłowcem do Szczecina i obudziłem się po dwóch tygodniach i kiedy się obudziłem to odintubowali mnie i dowiedziałem się że właśnie, że przez dwa tygodnie w ogóle samo moje serce było podtrzymywane i oddychał za mnie aparat, ponieważ samoczynnie nie mogłem oddychać. w tym szpitalu. Kiedy wyszłem ze szpitala, poszłem do swoich kolesi, słuchajcie, i zrobiłem to samo. Znowu przyjąłem amfetaminę. No po prostu koledzy mi namówili i znowu poszło, prawda? I któregoś razu, kiedy siedzieliśmy e, latem e, na ławkach z kolegami jeszcze tam sobie popalaliśmy trawkę, e, zobaczyliśmy, jak chodzą po ulicy pewni ludzie, słuchajcie, i Grałem na gitarach, śpiewają różne piosenki, prawda? I z początku no, śmieliśmy się z nich, ale podeszli do nas i zaprosili nas na pewne spotkanie. My z początku nie wiedzieliśmy, co to jest za spotkanie, powiedzieli, że to jest jakieś spotkanie ewangelizacyjne, że będzie pan to mima te sprawy, nie? No to my z kolegami pomyśleliśmy, mieliśmy jeszcze trawkę, mówiłem, pójdziemy, pośmiemy się, zobaczymy, będzie fajnie, nie? Ale kiedy tam się znaleźliśmy, we mnie, kiedy za zacząłem słuchać, nagle we mnie coś wstąpiło, słuchajcie. Nagle wtedy zdjąłem kaptur i zacząłem się zastanawiać właśnie na przeźwo nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem, nad tym, co robię. Zacząłem sobie uświadamiać, co to jest Bóg, kto to jest Bóg i jaką mam moc, prawda? I po około dwóch tygodniach nawróciłem się. I e, to było coś, no coś... No coś niewyobrażalnego. Nie mogłem, w nocy nie mogłem w ogóle spać. Byłem taki pobudzony, podekscytowany, słuchajcie. I no, to było no, coś niesamowitego. W sobie nie miałem żadnej takiej pustki, jak kiedyś, kiedy brałem po to, żeby nie myśleć. Mogłem normalnie myśleć, funkcjonować. Coś zostało we mnie wlane. Kiedy na drugi dzień... Mój organizm już tego nie potrzebował. Kiedy chłopaki po, po, poczęstowali mnie papierosem, po prostu zwymiotowałem. Palenie papierosów czy narkotyki to jest bardzo ciężko rzucić, ponieważ no, że mówią, że trzeba mieć silną wolę, prawda? A mi to zostało zabrane w ciągu jednej sekundy. Pan nie strzeże, pan nie strzeże. 14 lat. Już 8 lat jestem osobą wierzącą. Teraz tak myślę, że ta decyzja to był moment, kiedy tak naprawdę oddałam się na wychowanie Bogu. Bo w domu nie miałam wychowania, bo, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem, moja mama była chora. Nie była w stanie się mną opiekować, ani mnie wychowywać. Nikt, nikt mnie nie kochał, nikt mnie nie lubił, odsuwałam się od ludzi. Takie było moje myślenie. Dzieciaki się ze mną nie bawiły, bo bo miałam wszy, bo była bieda w domu, bo, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Odsuwałam się coraz bardziej od ludzi. Bóg w odpowiednim momencie po prostu przyszedł do mnie i ja w odpowiednim momencie właśnie w wieku tych 14 lat podjęłam tę decyzję, że albo sobie zmarnuję życie po prostu, albo będzie to wszystko z Bogiem. I nie wiem... Jest wspaniałym przyjacielem, jest wspaniałym ojcem. Jeżeli macie problemy ze swoimi rodzicami, nie kochacie ich, nienawidzicie, nie wiem, cokolwiek. Jest dużo powodów, dla których by warto oddać swoje życie Bogu. Naprawdę warto, bo jest, jest fabryką miłości. Nie szukajcie miłości od różnych dilerów. <grym z moich cieniam> Możecie go wziąć od Boga. Miłość za darmo. Wielkie ilości przepływające do innych ludzi.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 Odpowiedzi szukamy czytając wyjaśnienia apostoła Piotra W pierwszym liście apostoła Piotra, rozdział 2, wiersz 6-8, gdzie jest napisane Dlatego to powiedziane jest w piśmie Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto w niego wierzy, nie zawiedzie się dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą celną. Dla niewierzących kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o którym się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się o niego, na co zresztą są przeznaczeni. Koniec cytatu. Dużo, bardzo dużo dyskusji było już na ten temat w przeszłości. Kto jest skałą? Kto jest kamieniem? Kto jest tą opoką, na której zbudowany jest Kościół Boży? Jest bardzo ryzykowne i bardzo niebezpieczne wybranie jednego wersetu z Pisma Świętego i budowanie na nim dogmatów religijnych. Tak jak było w przeszłości, tak jest i teraz. Gdy to czynimy, możemy popełnić wielką pomyłkę, Dlatego zdrową zasadą jest sprawdzić inne miejsca w Piśmie Świętym, które mówią coś na ten temat i porównać je ze sobą. Pismo Święte uczy nas, że prawda opiera się na dwóch lub trzech świadkach. Dlatego jeśli nie jesteśmy pewni, co dany werset mówi, szukamy dwóch, trzech świadków, które popierają dane twierdzenie. Szukamy dwóch trzech innych miejsc w piśmie i sprawdzamy, czy one popierają nasze twierdzenie lub nasze zrozumienie najlepszym świadkiem w szukaniu odpowiedzi, kto jest tą skałą kto jest kamieniem kto jest tą opoką, na której zbudowany jest Kościół Boży najlepszym świadkiem jest tu apostoł Piotr dlatego tak bardzo ważne jest, aby uważnie czytać, co apostoł Piotr pisze na ten temat czytaliśmy przed chwilą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 ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się o niego, na co zresztą są przeznaczeni. Widzimy tu wyraźnie i jednoznacznie, że apostoł Piotr mówi tu, że tym kamieniem, tą skałą, na której zbudowany jest Kościół Boży, jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Apostoł Paweł potwierdza to samo, w swoich listach. Mamy powód, aby dziękować Bogu za to, że bardzo jasno i wyraźnie pokazuje nam to, aby się nic innego nie domyślać, aby nie zgadywać, aby wiedzieć to na pewno. Apostoł Piotr pisze również, że ci, co nie wierzą, że tym kamieniem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 Nadal słuchamy audycji Wiera i Wolność, a teraz, jak w każdy tydzień, o tej porze, czas na nasze radiowe spotkania biblijne. Ze mną dzisiaj jest Józef i Ania. I jesteśmy w rozdziale 8 listu do Hebrajczyków. Ostatnią niedzielę zaczęliśmy rozdział 8, i dzisiaj będziemy kontynuować. Rozdział 8 listu do Hebrajczyków, także zapraszamy do otwarcia swoich pism świętych, swojego pisma świętego do rozdziału 8, i na początek zaczniemy od wiersza trzeciego do 5. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, że to potrzeba, aby ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na Ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś, mówi, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. Dziękuję, Aniu. I zaczyna się od arcykapłana, od sprawy dotyczącej arcykapłana i jak pamiętamy, ta, ten temat arcykapłana przewija się przez rozdział siódmy i już kilka niedziel, kolejnych niedziel rozważaliśmy ten temat temat arcykapłana w różnych w różnych e, odniesieniach i dzisiaj nadal i jeszcze przez rozdział ósmy jeszcze tak prawdopodobnie przez kilka niedzieli będziemy do tego nawiązywali Zroz chciałem tylko zwrócić uwagę że jest to list do hebrajczyków do Żydów i kiedy ówcześni um, czytelnicy tego listu czytali ten list dokładnie widzieli że to jest adresowane do, do Żydów do ówczesnego kapłaństwa kapłaństwa starotestamentowego i tutaj bardzo wyraźnie nam autor tego listu wykłada na zasadzie stare kapłaństwo Starego Testamentu no, i nowe kapłaństwo e, nowe przymierze i my dzisiaj czytając ten list również możemy to przenieść na dzisiejszy, teraźniejszy Teren religijny. Teren religijny, dokładnie. Do, ówczes... Do dzisiejszego kapłaństwa możemy to... Bo niestety dalej i dzisiaj, minę... mimo że minęło dwa tysiące lat, są religie, które uprawiają system starotestamentowy kapłaństwa starotestamentowej. Nieco zmieniony, nieco zmodyfikowany, ale tak naprawdę jest to system starotestamentowy tak jak powiedziałeś, jest to starotestamentowy system. Dlaczego? Dlatego, że system starotestamentowy był to system, aby przez wypełnianie danych przykazów, zakazów i tak dalej przypodobać się Bogu. Jezus przyszedł, przyszła łaska, przyszło zbawienie z łaski, przebaczenie grzechów za darmo i już teraz Biblia nam mówi, że my nie musimy przez uczynki, przez wypełnianie przypodobywać się Bogu jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa poza tym jeszcze jak widzimy kiedy czytamy właśnie list Hebrajczyków, że jest tutaj bardzo wyraźny podział na dwa przymierza przymierze stare i przymierze nowe jeśli dalej będziemy czytać to poznamy dlaczego nie możemy mieszać tych dwóch tematów no bo jeśli jest coś stare, będziemy czytać, to przemija, już jest nieaktualne. W związku z tym nie da się, nie można, nie wolno mieszać starego przymierza z nowym przymierzem. Nie, nie wolno starego zmodyfikować, aby stało się nowym. Stare musi być zaniechane, pozostawione, aby miało miejsce nowe przymierze. WPNA, Oak Park, Chicago. Dlatego to jest bardzo ważne i właśnie rozdział ósmy i następne rozdziały będą to podkreślały, zwróćmy uwagę, że są dwa przymierza, stare i nowe i nie możemy tego jednym, jedno z drugim mieszać, kombinować, dodawać, odejmować, próbować to jakoś załatwić, żeby się one zgodziły. Zawsze zachęcamy, słuchaczy, i dzisiaj również was zachęcamy, abyście otworzyli właśnie Pismo Święte, list do Hebrajczyków, ósmy rozdział i razem z nami studiowali, ale najlepiej by było, gdybyście naprawdę ten list w całości przeczytali. Nie zajmie wam to zbyt wiele czasu, może nawet nie jeden raz, może więcej razy i wtedy, bo my przez 25 minut jesteśmy w stanie tylko skoncentrować się na kilku kolejnych wersetach. Gdy sam przeczytasz ten list, będziesz miał szersze poznanie tego, o czym my mówimy. Tak, właśnie to jest dobry, y, dobry sposób, dobra myśl, ale właśnie czytając to trzeba y, myśleć nie o Żydach, ale o sobie. Trzeba myśleć nie o żydowskiej religii, ale o własnej religii i dopiero patrząc w tym pryzmacie na list do hebrajczyków, można zrozumieć, dlaczego ten list do hebrajczyków jest aktualny i dzisiaj, i dla nas, Polaków. Właśnie, Pismo Święte jest pismem dla wszystkich narodów. To nie jest list do hebrajczyków, list do Rzymian. To jest do każdego jednego człowieka. Nie ma tu podziału, bo można właśnie wnioskować takie niezbyt może mądre przekonanie, sobie powiedzieć, że to nie jest do mnie, to jest do hebrajczyków. Tak i, I jak gdyby tak było, no to trzeba by było Pismo Święte dzielić, że to jest do tej narodowości, ta część Pisma Świętego jest dla Polaków, ta jest dla Żydów, tam ta jest dla Greków, więc musimy dojść do, do tego, która część jest dla Polaków. Niestety, a, a może dobrze, że tak jest, że całe Pismo Święte od pierwszej do ostatniej strony, nawet i Stary Testament, ale w tej chwili mówimy o nowym, dotyczy nas wszystkich. A więc... Mając taki wstęp, wiedząc o tych zasadach, spróbujmy popatrzeć, co pisze w rozdziale ósmym w wierszu od trzeciego do piątego. Kolejny raz jest mowa tutaj o kapłaństwie. I tutaj autor tego listu mówi nam o tym, że arcykapłan, mowa tutaj jest, jeszcze raz przypominam, o kapłaństwie starotestamentowym, prawie mojżeszowym, że każdy arcykapłan bywa ustanawiany po to, aby składać dary i ofiary. Panem na podobieństwo tamtych ze Starego Przymierza. Dlaczego? Dlatego, że tamci byli tutaj na ziemi, on natomiast wstąpił do nieba. Tutaj jest takie słowo, że gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż inni tutaj są. Dlatego Jezus nie musiał tutaj być arcykapłanem czy kapłanem, bo tutaj już byli ustanowieni ale dlaczego tutaj byli ustanowieni? bo tutaj oni byli ustanowieni w Starym Przymierzu natomiast Jezus przyszedł po to, żeby ustanowić nowe Przymierze i zobaczmy jak, my, jak jeszcze wrócę do trzeciego wersetu co mnie tutaj bardzo dotknęło że ci arcykapłani ze Starego Testamentu którzy składali ofiary z kozów, baranków oni to, co dokładnie tutaj przeczytaliśmy, byli ustanowieni właśnie po to, aby składać te ofiary. Ale przyszedł Jezus Chrystus również po to, aby złożyć ofiarę. To nie przyszedł po to, aby sobie przyjść i przeżyć życie szczęśliwe i piękne, ale przyszedł w danym celu, aby złożyć, jest tutaj wyraźnie napisane, aby ten, czyli Jezus Chrystus, także miał coś, co by ofiarował. Tak, i właśnie tutaj, jakbyśmy nie znali całego Pisma Świętego, Nowego Testamentu przynajmniej, to byśmy pomyśleli, no tak, musiał znów mieć jakiś zapas baranków, baranów, kozłów i z tym zastępem wejść, żeby znowu coś ofiarować. A wiemy, że jeśli tu pisze, ten także miał, aby ten także miał coś, co by ofiarował, już możemy się domyślać, o jakie ofiary chodzi, o jaką ofiarę chodzi. Co więcej, zwróćmy uwagę na to, że kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy Jezus przyszedł do Jerozolimy, nie został rozpoznany jako, jako ten, który przychodzi od Boga. I został odrzucony, został ukrzyżowany, jednak kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, zapłakał nad Jerozolimą i powiedział, co? Że z tego powodu że Jerozolima nie przyjęła go, świątynia zostanie zburzona. Jerozolima zostanie zburzona. Ale dlaczego została zburzona? Bo Bóg w ten sposób odpowiedział na to, jak starszyzna, arcykapłani odrzucili Jezusa. Ale kolejny krok do przodu. Przez ponad tysiąc lat Żydzi składali ofiary w Jerozolimie z krótkimi przerwami, kiedy naród izraelski był uprowadzany do niewoli i do momentu, kiedy Jezus przyszedł składane były ofiary kiedy Jezus przyszedł, ustanowił nowe przymierze w 70 roku armia Tytusa zburzyła Jerozolimę i od tego momentu Żydzi już nie mają gdzie składać ofiar od dwóch tysięcy Żydzi jako naród izraelski nie mają gdzie składać ofiar tak, jak to czynili do momentu, kiedy przyszedł Jezus. Ale o czym tutaj sam Bóg mówi? Że już jest koniec takiego starego, testamentowego składania ofiar. Ja dałem mojego Syna Jezusa Chrystusa, On zakończył. On ustanowił nowe przymierze. Już nie ma potrzeby, aby robić to, co Żydzi robili do Jezusa. Tak, no więc znów ktoś zapyta, dobrze, w jaki sposób to dotyczy Polaków? Przecież Polacy nigdy nie zażynali kozłów, baranów, żeby składać ofiary i nigdy tego robić nie będą. Tak, w dalszym ciągu, gdy będziemy kontynuować rozdział ósmy, zobaczymy, w jaki sposób, zobaczymy jeszcze bardziej w jaki sposób to dotyczy Polaków, ponieważ w dalszym ciągu później będzie mowa o ofiarowaniu w szerszym pojęciu ofiarowaniu jako takim, że, że, że, że trzeba, że powinniśmy, że są jeszcze wykonywane różne inne ofiarowania. Więc poczekajmy cierpliwie dlaczego to dotyczy Polaków, w jaki sposób to dotyczy Polaków. A teraz... Jeszcze wracając do naszego fragmentu, yy, piąty wiersz mówi, usługują oni, to znaczy ci, co składają te ofiary, obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Aby uczynił wszystko według wzoru, jaki został mu ukazany na górze. I tutaj właśnie zaczyna się taki temat, który prawdopodobnie zajmie nam czas do końca audycji. Cień rzeczywistości niebieskich. Cień jest rzeczywistość i jest cień rzeczywistości. Więc tutaj właśnie zobaczmy, że to odnosi się, ten cień odnosi się do którego przymierza? Do Stare stary. przymierze odnosiło, było wprowadzeniem do nowego. Jest cieniem. Jest co, czymś, co przemija do czegoś, co jest rzeczywiste i trwa na zawsze. Dlatego stare przeminęło, natomiast nowe już nie przeminie nigdy. A poza tym cień ma tak, jakie własności jeszcze ma cień, że, że jeśli jest cień czegokolwiek, cień na przykład osoby, to jest to odbicie tej osoby odbicie rzeczywistej osoby, ale nigdy nie jest, jest realne. doskonałe, realne, takie e, konkretne, to to. szczegółowe. To nie, jest... to nie jest to. To nie jest ta osoba. To samo zresztą, jak patrzymy w lustro, też widzimy siebie bardzo wyraźnie, ale to też jest cień jakby. Więc teraz możemy so, sobie wyobrazić, na czym polega różnica między starym przymierzem, a nowym przymierzem. I pisze, że Stare jest cieniem rzeczywistości niebieskich. I dalej pisze, że co? Aby, nawiązuje do tego, co otrzymał Mojżesz, otrzymał wzór, jak zbudować jak zbudować ten przybytek starego przymierza i on miał być według wzoru, który otrzymał od samego Boga. No właśnie. I to był otrzymany wzór był na górze a na górze Synaj i i właśnie miał być podobny no, na jakiej zasadzie to podobieństwo było że, że, że, że ten przybytek, który Mojżesz zbudował miał być odbiciem tego co jest w niebie a ogólnie chodzi tam o, o to miejsca o te miejsca, że są miejsce jest, jest przecionek, jest miejsce święte, jest miejsce. są herubi jest chwała Boża można tak. przenieść to do na przykład objawienia, które otrzymał apostoł Jan, Ezechiel Jeremiasz, jak byli pochwyceni w duchu do nieba po prostu możesz uczynił przybytek na obraz tego, jak rzeczywiście wygląda, czy jest niebo tak, jeśli czytamy ostatnią księgę, księgę objawienia, tam mamy dużo, dużo takich obrazów właśnie pokazujących nam tą rzeczywistość niebiańską i tam występują właśnie te elementy również świątyni niebiańskiej, a więc, a więc to był cień, Stary Przymierze, Stary Testament, był cień tego, co miało nastąpić później. Był, było tylko odbicie odbiciem e, cień zniknął kiedy, kiedy rzeczywistość przyszła w osobie Chrystusa e, ale zwróćmy jeszcze raz uwagę na to, że, że cień już przeminął, to co powiedziałeś teraz już jest coś nowego teraz jest nowe przymierze i właśnie szósty wiersz mówi o tym, co, co, e, co właśnie po, m, powiedziałeś może Aniu przeczytaj szósty wiersz teraz. Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle śnie, przepraszam, służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Widzimy tutaj, że tutaj jest powtarzane lepsze, lepsze dwa razy. Jest słowo lepsze, że to, to nowe przymierze miało być lepsze. A, więc y, można by się zastanowić, Dlaczego Pan Bóg dał dwa przymierza? Dlaczego nie od razu uczynił lepsze? Tylko najpierw uczynił gorsze, a jakby to porównać, a później lepsze. Dlaczego? A Przykazania, a później dopiero łaska. Pan właśnie w taki sposób objawiał siebie i swoją wolę i, i nie uczynił tego w ciągu Stu lat, ale uczyni to od momentu, kiedy stworzył człowieka, objawił siebie w pełni właśnie w Jezusie Chrystusie. I taki jest Boży Plan. Dopiero przez to możemy poznać dzisiaj, teraz patrząc wstecz, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, jaki jest Jego Plan zbawienia dla mnie i dla każdego z nas. Właśnie, może lepiej jeszcze wyjaśni nam to fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie um, czytamy od pierwsza czwartego do siódmego. Może Aniu przeczytaj ten fragment, to nam to lepiej zobrazuje. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami siebie i tylko siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też udzielał nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza.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 dlaczego stare nie było doskonałe, w jaki sposób nie było doskonałe i że to była litera. Co to znaczy litera? To znaczy, że Bóg, jest tutaj napisane, że Bóg na tablicach wyrył prawo, Jego święte Boże prawo i ludzie mieli to wyryte tylko na, na tablicach przed oczami dziesięć 10 przykazań. 10 przykazań, ale nie trafiało to do ich serca poza tym te dziesięć przykazań jak już wielokrotnie powtarzamy nie, nigdy nie miały zbawić człowieka nigdy nie miały mocy żeby dać niebo człowiekowi tak wprost przez wypełnianie ponieważ nikt nie potrafił nigdy i nie potrafiłby ich wypełnić w związku z tym Pan Bóg dał te przymierze dał te przykazania aby pokazać człowiekowi jego bezradność jego słabość i wtedy, kiedy człowiek to pozna To albo pójdzie do psychologa Albo pójdzie do Chrystusa Ale również w tych dwóch przymierzach Możemy zobaczyć to, co właśnie wtedy już podkreśliłeś że To wyryte prawo A ta litera Która pokazywała Naszą niedoskonałość Ale również pokazywała świętość Boga Bo tak naprawdę pokazuje nam To, jak Bóg jest wielki Jak Bóg jest święty a znowu z drugiej strony, kiedy popatrzymy na nowe przymierze, to osobiście każdy, kto spotkał się z tym drugim przymierzem, czyli z Jezusem Chrystusem, mógł doświadczyć czegoś innego, mógł doświadczyć miłości, nie litery, ale mógł to poczuć, poczuć miłość Bożą. Dzisiaj już mówiłem wcześniej, że ludzie dzielą się na dwa, dwie grupy. Na tych, którzy w relacji z Bogiem szczerze go kochają i tych, którzy wypełniają przepisy po to, żeby u Boga coś zarobić lub żeby uciec przed jego karą. Można tak powiedzieć, że w Stary Przymierze to Bóg, to, to są ludzie, którzy w Starym Przymierzu wypełniają dziesięć przykazań na przykład po to, żeby zyskać łaskę, po to, żeby się Bogu przypodobać lub też po za, to, żeby zarobić sobie na niebo. na niebo albo uciec przed karą. Jednak i to jest stare przymierze. To jest stare przymierze. Natomiast nowe przymierze, mówimy o Jezusie, ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Jezus, Syn Boży, Bóg od wieczności, przychodzi na ziemię, bierze winę, która mi się należy na samego siebie, ponosi karę, umiera zamiast mnie na krzyżu, później z zmartwychwstaje, idzie do nieba i tu już jest nowe przymierze i on jest tym, który stoi przed ojcem i mnie usprawiedliwia z moich grzechów ponieważ? on jest, on jest moim arcykapłanem on jest moim kapłanem ponieważ ty? ja, ja mu zaufałem Dokładnie. i w tym nowym przymierzu kiedy do człowieka dochodzi ta wiadomość o łasce bożej o przebaczeniu grzechów z łaski, to w człowieku rodzi się miłość do Boga. Wdzięczność, przez Wdzięczność, To Bóg staje się wtedy autorytetem dla człowieka. To słowo Boże staje się autorytetem dla człowieka. To wtedy człowiek, który przychodzi do Boga na takich zasadach, czyni Boga swoim Panem, a on sam przychodzi jako sługa, jako ten, który nie zasługując na przebaczenie, otrzymuje przebaczenie i z wdzięczności, z miłości zaczyna Bogu służyć tak, właśnie to jest sens to jest y, ważny sens y, przykazań dlaczego Pan Bóg dał 10 przykazań i to jest bardzo ważny sens aby zrozumieć różnicę między Starym a Nowym Przymierzem bo y, każdy kto próbuje żyć według Starego Przymierza wypełniać prawo 10 przykazań to albo zrezygnuje bo powie to jest niewykonalne albo będzie miał złudną nadzieję, że kiedyś może jakoś Pan Bóg mnie tam przygarnie, co jest oczywiście złudne i nierealne, albo powie, nie dam rady, niestety jest to niewykonalne i wtedy uda się do Chrystusa po i Chrystus da mu to darmo. Jest to w sumie bardzo proste, ale trzeba to przyjąć. Co więcej, mówiliśmy o starym, jak to się ma do dzisiaj, to stare przymierze, czy też stare kapłaństwo? Bo tutaj mówimy również o kapłaństwie. Kiedy, kiedy mówimy o starym przymierzu, tutaj, w tych fragmentach listu do hebrajczyków mamy również na myśli stare kapłaństwo. Stary rodzaj kapłaństwa. Ale jak to się ma dzisiaj? Jeżeli, jeżeli dzisiaj ty nie masz bezpośredniej relacji z jedynym arcykapłanem, z jedynym kapłanem, który jest jedynym pośrednikiem między mną i Bogiem, to znaczy z Jezusem Chrystusem, a zwracasz się do jakichkolwiek innych kapłanów, to tak naprawdę wracasz do Starego Przymierza. Które już przeminęło. Które już przeminęło. Tak. To jest bardzo ważne, że po prostu jeżeli nie uznajesz nowego, będziesz zawsze wracał do Starego. Tak, bo naturalną rzeczą ludzi religijnych jest szukać ratunku dla siebie, szukać pomocnika, szukać pośrednika. Więc jeśli nie zna ktoś prawdziwego, będzie szukał jakichś innych. Starego przymierza, starych, wynikających z tradycji religijnej, będzie szukał tego, co mu przekazano w dziedzictwie, przez jakieś nauki, Dlatego będzie szukał, bo człowiek chce być religijny. Chce w sercu być... każdy jeden człowiek chciałby mieć relację z Bogiem i pokój z Bogiem. I teraz, jeżeli człowiek nie uzna, nie podporządkuje się Bogu, nie przyjmie Bożej łaski, to, zna, to, to nadal próbuje się Bogu przyporządkować. Prze według litery prawa, jak tu czytaliśmy, że że litera prawa zabija. W jaki sposób litera prawa zabija? Jeśli po, popatrzymy na dziesięć przykazań, które nazywane są literą prawa, dlaczego zabija? Tutaj jest mowa o tym, że samo wykonywanie 10 przykazań literalnie nie prowadzi do tego, abyś był usprawiedliwiony przed Bogiem, to znaczy miał życie wieczne. Nie, nie ma szans dlatego samo wykonywanie dziesięciu przykazań prowadzi do śmierci, to na znaczy sąd na sąd Boży na wieczne odrzucenie na tą śmierć wieczną więc dlatego tutaj możemy na, odnieść to do, do tego miejsca, które mówi litera zabija Maturze... ducho żywia, kiedy duch ożywia? kiedy człowiek przychodzi do Jezusa pokutuje, czyni go swoim Panem, Królem, przyjmuje Jego łaskę i przebaczenie grzechów zostaje napełniony Duchem Świętym w jego życie, w jego serce przychodzi Boże życie. Zaczyna żyć dla Boga, zaczyna kochać Boga i ducho żywia. Jest to, jest to na zawsze już. Tak, i wtedy nie liczy y, przykazań do wypełnienia, bo my, jak będziemy czytać dalej, może następnym razem, prosimy o cierpliwość, to znajdziemy, że to, co Ania już kiedyś mówiła, będzie wszczepione, staje się wszczepione w serce ludzkie i wtedy wypełnianie Bożej woli staje się przyjemnością, radością, a nie nakazem, zakazem. To tak jak Bóg jeszcze w Starym Testamencie powiedział, że zamienię serce kamienne na serce mięsiste, że, że, że, że, że kiedy ludzie otrzymali dziesięć przykazań, mieli nadal serce z kamienia, ale kiedy przyszła łaska i prawda w Jezusie Chrystusie wtedy Bóg powiedział, to wtedy dam wam serce mięsiste, że wy rzeczywiście będziecie dla mnie żyli, służyli i mnie miłowali i kochali, a te przykazania Jezus powiedział, co? Nie będą uciążliwe wy, po prostu to będzie waszym pragnieniem, radością, radością sensem życia Tak. i właśnie tym chcemy zakończyć nasz dzisiejszy kolejny moment rozważania i zachęcamy was drodzy, zachęcamy do czytania również list Hebrajczyków, rozważenia tego według swojej a, dotychczasowej wiedzy, doświadczenia i zainteresowania się nowym przymierzem, bo nowe przymierze daje życie wieczne, stare przymierze y, zabija, niszczy, a, osądza i każdy, kto jest w zwyczajach Starego przy, Przymierza, znajdzie się pod a, pręgierzem, pod y, sądem Bożym, bo dziesięć przykazań pójdą za nim na sąd ostateczny. Zachęcamy do kontynuowania poznawania tego tematu i zapraszamy do następnego naszego rozważania za tydzień, a dzisiaj dziękuję Ani, dziękuję Józefowi. Dziękujemy.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 97 62 524 97 62 kierunkowy 708. Gdy pragniesz rozmawiać teraz lub potrzebujesz modlitwy, możesz telefonować też na ten sam numer. 524 97 62 kierunkowy 708. Jeżeli tematy podejmowane w audycji nie zawierają wszystkiego, czego oczekujesz, przyjdź na spotkanie w niedzielę o godzinie 2 po południu, gdzie systematycznie poznajemy Boży Plan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 A teraz po ostatnich przodbiórnikach aby posłuchać następnej audycji The preceding program Faith and Freedom Wiara i wolność was sponsored by Julius Foxmanski This is WPNA 1490 am Każdą o Oak Park, Chicago.